Rozmawiamy z panem Mariuszem Szałowskim, który był na trzeciej zmianie w ciągniku przy ustanawianiu rekordu Guinnessa. Proszę nam powiedzieć, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o tą trzecią zmianę, którą pan poprowadził. Ogólnie chciałbym powiedzieć, że pole bardzo jest nierówne. Ogólnie maszyna bardzo fajnie się zachowuje. Bardzo, kosiarki bardzo ładnie kopiują teren, nawet przy prędkości rzędu 20-25, chciałbym powiedzieć, na godzinę. Naprawdę fajna, nawet bym powiedział, zabawa takim sprzętem. Mi się bardzo podobało. Krótkie rezultaty, jeżeli chodzi o osiągi ciągnika, osiągi, ile hektarów pan skosił. Wie pan co, dokładnie ile hektarów to trudno mi jest powiedzieć. Mamy około 15 hektarów na godzinę. Tak mi pokazał komputer. aczkolwiek miałem bardzo dużo przejazdów, nawracania, także to się bardzo spowalniało. Myślę, że spalanie maszyny było około dwóch, bym powiedział, litrów na hektar wychodziło. Myślę, że bardzo ekonomiczna praca. Czy były jakieś momenty, które Pana zaniepokoiły podczas przejazdu? Yy, tak, dziury. dziury. No, tak, nic więcej nie Sprzeż ma. bez zarzutów. Bez zarzutów. Naprawdę, maszyna bardzo fajnie chodzi. Czasami to trzeba było się dobrze przypatrzeć, czy ta kosiarka naprawdę chodzi. <śmiech> bardzo, bardzo cichutka, <śmiech> bardzo trwała maszyna. Nic się z maszyną nie działo.